Rozdział 18. Po eksplozji huku i światła, serce ze złota kontynuowało lot całkiem normalnie, aczkolwiek z uroczo zmienionym wystrojem wnętrza. Pomieszczenie, w którym znajdowała się nasza czwórka, stało się większe i zostało urządzone w delikatnych pastelowych odcieniach zieleni i błękitu. Na środku, w kompozycji z paproci i żółtych kwiatów, wznosiły się prowadzące donikąd kręcone schody, a tuż obok w kamiennym cokole zegara słonecznego tkwił terminal głównego komputera. Zgrabnie porozmieszczane lampy i lustra wywoływały wrażenie, że jest się w oranżerii z widokiem na wielką połać wspaniale utrzymanego ogrodu. W głębi oranżerii stały marmurowe stoliki z artystycznie kutymi żelaznymi nogami. Patrząc na wypolerowaną powierzchnię marmuru, można było ujrzeć zamazane kontury przyrządów. Dotknięte natychmiast materializowały się pod dłońmi. Spoglądając pod odpowiednim kątem w lustra, widziało się dane z komputera. Było to zupełnie niewytłumaczalne, ale frapująco piękne. Zafot Bible Brooks ułożył się wygodnie w wiklinowym leżaku i zapytał – co się do diabła stało? Właśnie chciałem powiedzieć, zaczął Artur przeciągając się przy sadzawce z rybkami, że mamy przecież, o tam, wyłącznik napędu nieprawdopodobieństwa. Pomachał w stronę miejsca, w którym kiedyś był włącznik. Teraz stał tam kwiat w doniczce. Gdzie jesteśmy? Zapytał Ford, siedząc na kręconych schodach z przyjemnie chłodnym, pangalaktycznym gardło-grzmotem w dłoni. Myślę, że dokładnie tam, gdzie byliśmy, stwierdziła Trillian i naraz wszystkie lustra wokół ukazały gnający w dole pustynny krajobraz Margratei. Zafod wyskoczył z leżaka. A co się stało z rakietami? W lustrach pojawił się nowy, wysoce intrygujący obraz. Wygląda na to, że zmieniły się w doniczkę z petunią i najwyraźniej zaskoczonego kaszalota, powiedział Ford z powątpiewaniem w głosie. Przy czynniku nieprawdopodobieństwa włączył się Eddie, który ani trochę się nie zmienił. 1 do 8 milionów 767 tysięcy 128. Zafot wpatrywał się w Artura. Ty na to wpadłeś, ziemiaku? Zapytał. No wiesz, odparł Artur. Ja właściwie tylko... To było świetnie pomyślane, jasne? Uruchomić na chwilę napęd nieprawdopodobieństwa bez uprzedniego włączenia ekranów zabezpieczających. Ha! Dzieciaku, uratowałeś nam życie, wiesz o tym? O! Krygował się Artur. To nie było nic, nie? Zdziwił się Zafod. No to nie mówmy o tym. W porządku. Komputer, zaczynaj lądowanie. Ale powiedziałem, nie mówmy o tym. Kolejną sprawą, o której zapomniano, był fakt, że wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu parę kilometrów nad powierzchnią planety raptem rozpoczął życie kaszalot. Z natury rzeczy nie jest to najlepsze miejsce dla kaszalota, i wkrótce zmuszony był uświadomić sobie, że przestanie nim być. Niewinny ssak miał bardzo mało czasu, by zdać sobie sprawę ze swej kaszalociej tożsamości. Musiał się bowiem zaraz zająć faktem, że nie jest kaszalotem. Oto pełen zapis myśli kaszalota od momentu, gdy rozpoczął życie do chwili, kiedy je zakończył. Ach, co się dzieje? Eee, przepraszam, kim jestem? Halo? Skąd się tu wziąłem? Jaki jest cel mojego życia? Co mam na myśli, zadając pytanie, kim jestem? Eee, e, teraz spokojnie. Popatrzmy najpierw, co tu się właściwie dzieje. O, bardzo ciekawe zjawisko, ale... Ale co to jest? To coś w rodzaju ziewania lub łaskotania w mojej... M moim? No... Chyba najlepiej będzie, jeśli zacznę najpierw szukać nazw dla rzeczy, jeśli chcę na podstawie, nazwijmy to, wniosków, zrobić jakiekolwiek postępy w poznawaniu, nazwijmy to świata. A więc niech to się nazywa żołądek. Dobrze. O, teraz robi się dość głośno. Hej, ale gwist i szum wokół, nazwijmy to szybko, głowy? Mógłbym to nazwać wiatr. Czy to dobra nazwa? <śmiech> Na początek wystarczy. Może potem znajdę lepszą, jeśli się dowiem, do czego ten wiatr właściwie służy. Musi być bardzo ważny, bo są go ogromne ilości. Oj, a to co? Nazwijmy to mm, ogon. O, ogon, rany. Mogę nim walić w tej i we w te. Wspaniale, cudownie. Co za fantastyczne uczucie. Ten ogon najwyraźniej niewiele daje, ale może kiedyś się dowiem, do czego służy. <śmiech> no, czy mam już spójny obraz spraw? Nie, yy, no, nie szkodzi. Hej! To naprawdę podniecające tyle się dowiadywać. Mieć nadzieję poznać rzeczy, które są jeszcze przede mną. Zaczyna mi się kręcić w głowie z radości, oczekiwania. A może to od wiatru? Ale go dużo. Rany! Hej! A cóż to nagle tak szybko zbliża się w moim kierunku? Tak bardzo szybko. Takie ogromne, takie kanciaste i takie spękane... Wymaga odpowiedniej, oddającej ogrom i masywność nazwy, jak łauały skała skały. To jest to świetna nazwa skały. Czy będą dla mnie miłe? Reszta, po nagłym i mokrym plaśnięciu, była milczeniem. Dziwne jest to, że jedyną myślą, jaka przy spadaniu przemknęła petuni w doniczce, było, o nie, znowu. Wielu ludzi spekuluje, że moglibyśmy znacznie rozszerzyć naszą wiedzę o wszechświecie, gdybyśmy się dowiedzieli, dlaczego Petunia tak pomyślała.